Włączony na Tego już nie tak e, Proszę Państwa, w związku z tym, że słyszałem, że preferuje się dzisiaj plan awaryjny. Ze względu na warunki klimatyczne i zbliżającą się burze. To mamy za 21. Proponuję 60 minut e, zajęć i. E, Muszę zacząć od tego, że tekst zaproponowany na dzisiaj to jest tekst no, dla mnie osobiście bardzo taki istotny. E, tam z, z różną intensywnością, ale, ale zajmujemy się sobą, to znaczy tekst mną, no, ja tekstem, e, od 1988 roku. Więc... E, Trochę też nie nieprzypadkiem nie, nie, nie on się znalazł e, na zakończenie tych e, tegorocznych. Natomiast, jeżeli chcemy na ten tekst spojrzeć z e, większym zrozumieniem, to musimy go sobie umieścić e, w całości księgi Apokalipsy i powiedzieć sobie, jaką on rolę w tej całości odgrywa. Ponieważ e, nie zawsze jest tak, że bierzemy tekst jakiejś księgi biblijnej i możemy go podzielić na równorzędne jednostki. Czasami mamy i do czynienia z jednostkami, które nie funkcjonują na tym samym poziomie. Jeżeli weźmiemy na przykład cukier i będzie tego cukru na jednej kupce 20, a na drugiej 10, to nie znaczy, że koniecznie więcej jest tam, gdzie jest 20, bo 20 może być deka, a 10 może być kwintani. Tyle, że z tekstem to jest tak, że jak mamy jednostkę niższego rzędu, to ona w czymś musi funkcjonować. Czyli będzie miała oprócz całości, Jakiś swój bardziej bezpośredni punkt odniesienia. I ten, ten kawałek może mieć cechy jednostki, ale może ale może nie być jednostką samodzielną. Miałem takiego znajomego, który miał uprawnienia kapitana żeglugi wielkiej, ale jakoś się o własny statek nigdy nie mógł doprosić. Umarł na zawał jako pierwszy rofien. No i to jest tak, z niektórymi tekstami, że niby mają, e, mają papiery na to, żeby być, żeby być jednostką, ale, ale nie, nie, nie, nie są. I to jest akurat Kazus e, naszego tekstu. Więc jednocześnie musimy powiedzieć o tym, e, dlaczego jest autonomiczny w pewnym stopniu i dlaczego nie jest. I w skład jakiej większej całości a dopiero potem tym tekstem będziemy się mogli zająć osobno i powiedzieć sobie dlaczego tym, a nie tym drugim, który wydaje się ciekawszy. To są dwa główne zagadnienia na ten na tę godzinę. Więc zacznijmy od tego, co wyodrębnia 21.1.8 w... Apokalipsie. Apokalipsie. Państwo macie tekst pod ręką. To się teraz przyda. Jeśli chodzi o początek yy, jednostki, którą się zajmujemy, to on jest tak wyraźny, jak tylko wyraźny być może. Bo coś się kończy i widać, że coś się kończy. Obraz zniszczenia zła się kończy i zaczyna się coś nowego. I to coś nowego jest już Państwu znane, bo właśnie o, o tym wcześniej, wcześniej macie. Wyraźne nawiązanie do Izajasza 65, 17 jest czymś dalece nieprzypadkowym. I dlatego y, autor Apokalipsy sięga do tego tekstu z końcówki Księgi Izajasza, y, że chce wykorzystać pojęcie nowości, które w tekście Trito Izajasza było tak istotne. Ale na tyle, na ile już pewnie Państwo mają y, znajomość Praktyka autora Apokalipsy. To się Państwo domyślają, że jak nie tworzyła łamigłówki polegającej na tym, że nie wiadomo do czego nawiązuje, to na pewno tekst, który zbyt wyraźnie przywołuje, przywołuje, tak, żeby go i rodzona matka nie poznała. Na czym polega? Specyfika e, użycia tego pojęcia nowości w Apokalipsie według świętego Jana. Proszę Państwa, e, Trito odnosi się e, do odnowienia rzeczywistości do czas. Natomiast jeśli chodzi o autora Apokalipsy: to jego wizja nie polega na odnowieniu tego, co jest. Na e, takim samym tylko, że nowy. Mamy stary samochód, nie chce jeździć, nic nie chce, nawet warczyć, nie chce, kupujemy nowy, ale to jest dalej samochód. Z zmienił się egzemplarz, ale nie zmienił się fakt, że przy okazji staliśmy się posiadaczami. Natomiast w apokalipsie chodzi o to, że to, co stare, zostaje zastąpione przez coś absolutnie nowego. Absolutnie w sensie takim, że to jest co innego niż to, co było. Ta nowa rzeczywistość jest rzeczywistością zupełnie innego rodzaju. A więc samo pojęcie nowości się bo są ludzie, którzy mówią, że mają nowy samochód, bo kupili dwunastoletniego Grata. I, ale to dla nich jest nowy, bo tego jeszcze nie mieli. Są tacy, którzy mówią, że ee, mają nowy samochód, bo kupili taki prosto z salonu. A są tacy, którzy mówią, że ich samochód jest nowy, bo, bo maszyny wodorowy na przykład. Tak? A takich jeszcze na naszych drogach jest niewiele. Zupełnie nowy pomysł na samochód. Więc jeżeli czytamy w Apokalipsie, że to jest nowe niebo i nowa Ziemia, to, to nie są ani po liftingu, ani nowe egzemplarze tego samego rodzaju, tylko wodorowe, tylko to jest nowy pomysł na niebo i na ziemię. A więc e, to uzupełnienie słów wziętych z e, Trito i zajęcia, że stare niebo i stara się, czy pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły o tyle jest potrzebne, że, e, że pokazuje e, pewną e, specyfikę tej nowości. To, że autor Apokalipsy lubi liczyć, to już wiem. Przeważnie liczy do siedmiu, to Nie ma serii 12. Jest grupa 12 elementowa. Tak. Zgoda. I wielokrotności. 12 plus 12. 12 razy 12. To, to takie zabawy tak. Ale żeby seria 12 elementowa, to nie. Serię to on lubi siódemkowo. Ale są też rzeczy, które chodzą ee, po dwie. To znaczy jest jedna rzecz, która. Można by powiedzieć, funkcjonuje na zasadzie serii y, dwuelementowej. Śmierć. Jest śmierć pierwsza i śmierć druga. Śmierć pierwsza to jest na zasadzie umarłeś, kaka żartowałem. To taki, taki makabryczny dowcip. E, dzieci przybiegają do kuchni i wołają do mamy, mamo, mamo. Tatuś się powiesił w piwnicy, tatuś się powiesił w piwnicy, tatuś się powiesił w piwnicy. Dziś co wy wygadujecie. Ha ha, ha prima prilis, bo na stryku, bo na Natomiast śmierć druga to jest zagłada. To już jest coś takiego, po czym e, nie ma. E, nie ma. nic. Puska. Niebyt. Unicestwienie pełne. Tak jak w piosence o choince półoku drzawy. Zdejmują ją z krzyżaka, z krysta i łaskrycję nie budzie. I właśnie ten moment zagłady tego, co podlega zagładzie, zagłady zła, znajdujemy w końcówce 20 rozdziału. Można by powiedzieć, że historia tego, co pierwsze, zostaje przypieczętowana raz na zawsze drugą śmiercią. Już po niej nie będzie żadnej, Ale jeżeli zło znika definitywnie, to co zostaje? Niewiele. Bo jeżeli się zastanowimy, to przecież wszystko to, co będzie dalej funkcjonować w apokalipsie, to są y, rzeczy importu. Nic miejscowego nie zostało. A więc między końcówką 20 rozdziału a początkiem 21 mamy całkowitą zmianę dekoracji. Nie ma ciągłości miejsca, ponieważ jedno miejsce akcji znika. A zostaje zbudowana zupełnie nowa scena I jej Jedynym architektem Sprawcą Zaistnienia tej Nowej rzeczywistości Jest Bóg To jest pierwsza rzecz O której warto sobie Na początku Powiedzieć Jeżeli będzie Jakiś element Który nie pochodzi z nieba od Boga i On będzie zaskakujący. To on się nie.. Tak biorąc na prostą. On się nie powinien wydarzyć. A więc jeżeli jest, to jest na zasadzie absolutnie, absolutnego wyjątku Jak to jest możliwe, że można umrzeć dwa razy. Pierwszą śmiercią i drugą śmiercią. No, trochę, trochę za dużo szczęścia no właśnie nie żadna kliniczna, tylko śmierci. No, nie, śmierć kliniczna tak? i koniec no właśnie by tak było tylko, że jeżeli śmierć jest tylko pozorem śmierci to potem przychodzi ta prawdziwa i, i po niej co? no generalnie tak, po naszemu mówiąc zmartwychwstanie, tak? a e, tutaj mówimy o troszkę innej sytuacji jest pierwsza śmierć po niej jest pierwsze zmartwychwstanie, potem jest druga śmierć, o której już nic nie ma. No tak. Proszę Państwa, weźmy tekst Apokalipsy. Nie, nie, nie rozglądajmy się na boki, bo dopiero jak zrozumiemy ten tekst w sobie, to jakoś go będziemy mogli wpasować w Horyzont innych dyskursów, ale najpierw ten jeden trzeba zrobić. Wszystkiego naraz się nie zrozumie. Po tak? To? to tak jakby za dużo osób do nas mówiło i w końcu nie wiemy, kogo słuchać i się wyłączamy. Więc pozwólmy mówić jednemu tekstowi naraz. Więc Apokalipsa mówi o pierwszym zmartwychwstaniu, które następuje po pierwszej śmierci. I to pierwsze zmartwychwstanie nie jest momentem rozstrzygającym. U Daniela, jak pamiętamy, to jest y, jasno powiedziane, że jedni zmartwychwstaną ku wiecznej chwale, a inni ku wiecznej odrazi. A więc to pierwsze zmartwychwstanie jest ambiwalentne I wszystko, co złe, idzie do tego wielkiego pieca, którym jest jezioro ognia i siarki i tam znika, definitywnie. I to jest śmierć druga. I teraz... Pytanie. Jak jest pierwsza śmierć, pierwsze zmartwychwstanie, druga śmierć to jaką my mamy figurę? Czy mamy yy, prostokącik czy mamy trójkąt? Bo by wynikało, że mamy trójkąt z dwiema śmierciami u podstawy, tak? I, i ta, ta druga śmierć jest definitywna, koniec, kropka, amen. Ale jeżeli jest jeden A1, A2, B1, to zostaje miejsce na B2, tak? Gdzieś tam ten problem drugiego zmartwychwstania wisi w powietrzu. Wisi w powietrzu. I jeżeli nic nie zostaje z rzeczywistości przedmiotowej, która w jakiś sposób zawsze jest dotknięta przez zło, to co zostaje. To jest właśnie kwestia mocno związana z tym, co się nie powinno zdarzyć. Z tym elementem ciągłości między pierwszym światem, który przepadł, który został definitywnie zniszczony, a tym światem, który przychodzi z nieba, od Boga. To już sporo się udało powiedzieć o początku. To tak jak mówiliśmy, łatwiejsza rzecz, w tej perykopie, a teraz spójrzmy na jej koniec. Bo w 21 w 21.9 pojawia się postać anioła. Jeszcze do niej wrócimy. I ten anioł staje się przewodnikiem dla autora Apokalipsy, który go oprowadza, mówiąc tak najprościej po nowym raju. Po raju, który jest fajniejszy od tego starego i po nowej świątyni, która nie jest y, oparta na żadnym modelu świątyni y, ani na Salomonowej, ani na Zorobabela, ani bardziej Roda. Jest to świątynia y, odwołująca się do ostatniej części księgi Ezechiela. Do modelu, danego przez Boga, który nigdy nie został zrealizowany. Do planu, według którego świątynia miała zostać odbudowana, tak, żeby chwała Boża mogła do niej wrócić. W niej zamieszkać już już na, na zawsze. Czyli w 21.9 znowu coś się zaczyna. To by wypadało, żeby w 21.8 coś się skończyło. Popatrzmy, że 21.8 pojawia się kwestia śmierci drugiej. Jeszcze raz zostaje przypomniana. To zostaje przypomniana w bardzo konkretnym kontekście. Po liście przejawów zła, które zostaną definitywnie zniszczone, na które nie ma miejsca w tej odnowionej rzeczywistości. Więc można by powiedzieć, że zakończenie 20 rozdziału, tej sceny sądowej, która kończy 20 rozdział, i zakończenie tej perykopy otwierającej, e, otwierającej 21 rozdział, są podobne. Dwa podobne zakończenia wyznaczające koniec dwóch związanych ze sobą jednostek. Przez zakończenie 21, 1 do 8 wiąże się z tym, co przed, a przez początek wiąże się z tym, co po. I to jest yy, sposób na pokazanie, jaką rolę odgrywa ten tekst. On funkcjonuje na styku dwóch światów. Próbuje uchwycić ten moment przejścia między tym, co stare, skażone złem i przeznaczone na zagładę, a tym, co nowe, dane, przez Boga, żeby, żeby istnieć. Zauważmy, że ta wizja nowego świata ma charakter e, miejski. Raczej przyzwyczailiśmy się, że świat idealny jest światem powracającym do natury, powracającym do swoich początków, zanim się jeszcze wszystko kiełbasiło. Rzadko kiedy świat idealny przedstawiany jest jako świat zurbanizowany. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że naturę człowiek zastał, a miasto zbudował. Więc natura wydaje się bardziej boska niż świat zurbanizowany, bo ta jest dziełem Boga Stwórcy, a nie efektem ludzkiej zapobiegliwości, pracowitości, ale też mechanizmów wzajemnego wykorzystywania się, niesprawiedliwości, narzucania władzy i tak dalej. Bo miasto to przecież nie tylko mury, to przecież pewien typ, typ struktury społecznej, która też nie jest koniecznie obrazem jakiegoś ideału. A więc pomysł na to, żeby świat doskonały ukazać jako miasto, jest dosyć ryzykowny. Czy państwo, jakie było miasto średniowieczne, wcześniej miasto starożytne? Czy to było miejsce piękne, miejscami, w najlepszym razie? Dlaczego? Miasto, jeżeli miało pozostać przestrzenią zamkniętą, a więc bezpieczną, miało ograniczone perspektywy rozwoju. Ludności w nim przeważnie przybywało, a więc miasto było zatłoczone, było ciasne. Jeżeli popatrzymy, jak się mieszkało w Rzymie, to znakomita większość mieszkańców Rzymu mieszkała w norach, na które byśmy nie chcieli spojrzeć. W ciasnych, niezbyt bezpiecznych Yy, przeludnionych domach czynszowych. Luksusem była yy, wspólna toaleta w domu. Było świetnie, jak nie trzeba było biegać iść tam po ulicy i szukać miejsca, o których wtedy trudno było powiedzieć, że sekretne, bo, bo to, toalety były publiczne o wiele bardziej niż nasze są publiczne teraz. Yy, ulica... Pełniła funkcje wspólne z przewodem kanalizacyjnym. My rynsztok sytuujemy na brzegu ulicy. Pamiętajmy, że to jest zmiana, która nastąpiła w stosunku listę było na środku. Przecież nikt sobie nie puści tych ścieków pod wejściem do domu. Tak? I tam płynęło wszystko, dosłownie wszystko. To, co wypływało z urządzeń sanitarnych, odpadki jedzenia, yy, różnego rodzaju nieczystości, odchody zwierząt przemieszczających się ulicami. Żeby nie wchodzić w szczegóły, wyobraźcie sobie Państwo otwarty przewód kanalizacyjny przy dzisiejszej katastrofie. Więc tylko niewielkie przestrzenie, tam gdzie były naprawdę duże pieniądze, naprawdę duża władza, ewentualnie przestrzenie sakralne były przestrzeniami. My, myśląc o Rzymie, myślimy przede wszystkim o forum Romanum i jego rekonstrukcji. Yy, to był kawałeczek miasta, gdzie większość mieszkańców bywała bardzo rzadko albo... I tam no rzeczywiście, człowiek się nie przeciskał, tylko mógł iść spokojnie, w miarę. Yy, tam się nie wpuszczało. A więc... Yy, te reprezentacyjne przestrzenie miejskie to był rzadki i nie, niekoniecznie będący powszednim doświadczeniem wszystkich y, element. Stąd też ryzyko, żeby wziąć wizję miasta jako wizję miejsca pięknego, szczęśliwego harmonii. Nie, miasto to raczej brud, smród, chaos, przestępczość. Wieczna niepewność. Chcesz żyć spokojnie, Wieczna, na wieś. Tak. Nie, nie tylko Seneka. Cała, cała ta e, literatura e, dotycząca gospodarstwa wiejskiego to miała bardziej niż ekonomiczny wymiar wymiar taki właśnie związany ze stylem życia. Więc dlaczego miasto? Skąd ten dziwny pomysł? Proszę Państwa. Miasta też z reguły nie, nie zstępują z góry. Miasto się buduje od fundamentów, od domu, od ziemi i nie znajdziemy – mówię to z pełną odpowiedzialnością – cokolwiek, gdziekolwiek przeczytacie, co by nie było zgodne z tym, co teraz powiem. Nie wierzcie, sprawdziłem wszystko jedynym tekstem, gdzie mowa jest o mieście zstępującym z góry. Oczywiście do powstania apokalipsy. Jest apokalips. Później motyw przy, przejmowany, rozwijany. Natomiast starszego tekstu o mieście zstępującym z góry nie ma. Skąd ten dziwaczny pomysł, żeby kazać miastu zjechać z góry na dół? To jak ono było zbudowane? Czym ono jest? Żeby wytłumaczyć sobie ten dziwny pomysł miasta zstępującego z góry dosyć długo szukałem i wynalazłem rzecz następującą. Bo to już tak jak człowiek szuka to i w jednym języku nie znajduje, to koniecznie chcę znaleźć w jakimkolwiek języku. I y, spróbowałem w czy nie ma czegoś, co by było odpowiednikiem tego miasta zstępującego z nieba od Boga. Miasto to jest po hebrajsku ir. Jest jeszcze bardzo rzadko występujący termin kiriat na określenie miasta, ale to jest margines I Jest jedno miejsce w księdze Daniela, gdzie się pojawia ir zstępujący z nieba od Boga. Tylko, że w tym akurat tekście ir nie znaczy miasto, tylko coś zupełnie innego. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak żeśmy rozmawiali sobie kiedyś o księdze Henocha i o pewnej jej części, która się nazywa Księgą Czuwających. Aniołowie Czuwający. i Liczba pojedyncza ir. I to jest jedyny tekst, który można zestawić z tym miastem zstępującym z nieba od boku. Co by tłumaczyło, dlaczego to miasto jest takie wcale nie miastowe. A więc to miasto, które Bóg zsyła na ziemię i miasta, które ludzie sobie na ziemi budowali, to są zupełnie różne rzeczy. Tak jak różne jest pierwsze niebo i pierwsza ziemia od nowego nieba i nowej ziemi, tak to miasto zstępujące z nieba od Boga jest bardziej od Boga niż jest miastem. Można by powiedzieć, że to jest coś tak odmiennego od tego, co znamy, że słowa miasto używamy tylko z braku lepszego. Na określenie tej absolutnej nowości, jaką jest owa Jeruzalem Nowa. Ważny jest rodzaj, ponieważ w związku z tym, że w języku polskim rzeczownik nazwa własna, Jeruzalem, jest rodzaju nijakiego, to często mamy w przekładach Jeruzalem Nowe. Ono nie może być nijakiem. To musi być rodzaj żeński. I zaraz zobaczymy, dlaczego to. Ale Nowa Jeruzalem nie jest miastem, tylko jest darem Boga. Zauważmy, że w tym drugim kawałku opowiadającym o tej danej przez Boga rzeczywistości, miasto jakby znika, a zastępuje je ogród drzewa, rzeka. Tyle, że jest to taki ogród, który no, ma formę zamkniętą, ma bramy, ma fundamenty. To jest takie takie nie wiadomo, co. W Persji były takie posiadłości praktycznie stać na nie było tylko dwór królewski duże ogrodzone tereny parkowe których używano jako terenów rekreacyjnych ewentualnie jako terenów łowieckich, przywożono zwierzęta wpuszczano do tego wielkiego ogrodzenia i nawet nie trzeba było na nagonkę wydawać, żeby król królów mógł sobie zapolować na to co chciał chciał na lwa, to miał lwa, chciał na niedźwiedzia, to miał niedźwiedzia, chciał na słonia, to miał słonia. Kto zabroni bogatemu. Wiecie Państwo, jak się te działki rekreacyjne nazywały? Paradei. I od tego mamy łacińskie paradizium, czyli raj. I, i, i, I z czymś takim mamy do czynienia w tej drugiej części. Natomiast jeśli chodzi o 21.1.8, to zauważmy, że tam nie ma elementów opisowych. To jest tekst, który cały jest dzianiem się, akcją. Zstępuje z nieba od Boga miasto, i wiemy tylko tyle, że to jest Jeruzalem, że to jest coś zupełnie odmiennego od pierwszych rzeczy. A więc można by powiedzieć, że 21 wersety od 1 do 8 to jest opowiadanie co się wydarzyło a w 21, 9 do 22, 5 mamy opis tego czym był ten główny element opowiedzianej historii dlatego te dwa teksty są ze sobą powiązane a jednocześnie każdy zachowuje swoją specyfikę i o wiele więcej elementów takich malarskich, takich, żeby sobie wyobrazić, to mamy w tym drugim fragmencie, w tym opisowym, co zrozumiałe, prawda? Dlatego ten pierwszy, właśnie ten, którym chcemy się zająć, jest bardziej, wydawałoby się, suchy, abstrakcyjny. O wiele mniej nam mówi. No bo wiemy, że Jerozolima nowa, ale jaka? Jak ona? Musimy czekać dopiero do tego opisu żeby się dowiedzieć. Ale dzięki temu, że nie dowiadujemy się całego mnóstwa różnych rzeczy, to dowiadujemy się tego, co najistotniejsze, na czym powinna się skupić uwaga czytelnika w tym pierwszym kawałku i co powinno mu się ciągle przypominać przy czytaniu tego bardzo malowniczego opisu z 21.9, 22.5. I czym jest ta fundamentalna cecha Nowej Jeruzalem cecha, której się nie da opisać, którą trzeba opowiedzieć. Cecha, która polega na dzianiu się rzeczy. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu. Oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni jego ludem, a on będzie Bogiem z nimi. I odszedł ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Proszę Państwa, co jest istotą tej zapowiedzi, którą przedstawia anonimowy głos od tronu? Pamiętamy w Apokalipsie, tron jest dosyć szeroki, bo jest to tron Boga, ale na tym tronie jest miejsce też i dla współzasiadającego z Bogiem Baranka, ale też i zwycięzca zasiądzie na tronie z Bogiem i barankiem. A jak tych zwycięzców będzie więcej? Nie, nie, nie. Ale może nie będzie wojny o krzesło. <grywa> I, i, I dlatego ten tron jest taki e, żon. Z jednej strony, tak, jest otwarty, ale z drugiej strony to jest ciągle tron Boga. I to nie jest tak, że kto się dorwie, to ma tron. Jak się dorwał dzisiaj, kto dzisiaj jest tron z i kto się dorwie, Stasiek będzie tron Ztaśka. Tylko to jest cały tron Boga, za cały czas tron Boga i kto na nim zasiada, ten zasiada na tronie Boga. Dlatego, chociaż ten głos pozostaje anonimowy, to on... To on wychodzi z tego Bożego Centrum Wrześni. I pamiętajmy, kto składa tę deklarację, bo to ma wpływ na samą deklarację. Miasto jest przedstawione jako Heskene. Proszę Państwa, o Heskene to myśmy sobie już pewnie nieraz mówili, że e, tak w ogóle to, to bardzo prowizoryczna i skromna budowla, ale w Grece, na którą tłumaczono septua, e, święte pisma e, judaizmu, w Grece septuaginty, Skenę stało się określeniem najpierw namiotu, w którym sprawowano kult jachwę w tradycjach pustyni. W A potem z określano również murowaną świątynię, która w żaden sposób nie dałaby się przenieść z miejsca na miejsce. Będącą w Jerozolimie. Innych świątyń, ani Betel, ani Dan, ani Hebronu, ani Silo nie określa się tego. Tylko Jerozolima jest przedstawiana jako kontynuacja idejowego przenośnego e, sanktuarium z Pięcioksięgi Wiemy, co to jest miasteczko namiotowe, ale żeby całe miasto było jednym namiotem, to dosyć oryginalne nas. To po pierwsze e, o stolicy Hazarów, że to było właśnie takie miasto złożone wyłącznie z namiotów i Pałacu Królewskiego. I właśnie jedyny murowany budynek w mieście to był Pałac Królewski, a reszta to były namioty rozbijane na jakiś czas, potem zwijane, wędrowało się dalej i, i to miasto ciągle, ciągle się zmieniało, ciągle było inne. E, obozowisko, do którego jedni przychodzili, z inni wychodzili, e, no więc... Jeśli chodzi o e, to miasto, namiot, z którym mamy do czynienia w e, Apokalipsie 21, no to to się może odnosić tylko do Jerozolimy, Ale zauważmy, że cała Jerozolima zostaje sprowadzona do funkcji rytualnych, kultowych. Nic innego prócz świątyni nas nie interesuje. Nie wiemy, jak wyglądały... E, pomieszczenia służące y, celom politycznym, handlowym, y, kulturowym. Nie dowiadujemy się ani o gimnazjonie, ani o teatrze, ani o odeonie. Jest tylko świąt. Ta dziwna struktura miasta szybko znajduje swoje wytłumaczenie w tym, że jedyne, co się w tym mieście robi, to się to się pozostaje w związku z Bogiem. Właśnie nie jest opisana ta świątynia od strony liturgii, która się tam dzieje. Mieliśmy obrazy, w wcześniejszych kawałkach Apokalipsy. mieliśmy obrazy liturgii niebiańskiej, która pewnie, żeby kult na ziemi był idealny, to musiała zostać przeniesiona na ziemię. Ale tutaj nie widzimy żadnego aktu kultu, żadnej ofiary, nic. Właśnie o to chodzi, że mowa jest o świątyni, ale to, co się dzieje między Bogiem a ludźmi, jest opisane na zasadzie e, związku. E, ja wiem, że relacja to wyświechtane słowo, ale nie da się go tutaj uniknąć. przepraszam. E, nam się może wydawać, że to taki, taki tam frazesik. i zamieszka wraz z nimi i oni będą Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. E, proszę Państwa, to nie e, Określa się ją jako formułę wzajemnej przynależności. Ona się nie może pojawić byle gdzie. Jak mamy dwóch sąsiadów, to oni się mogą przyjaźnić. Mogą być względem siebie bardzo lojalni, ale co jest sąsiada A? To jest sąsiada A. A co jest sąsiada B? To jest sąsiada B. Jeżeli sąsiad A da sąsiadowi B coś, to już musi się pogodzić z tym, że nastąpiło przewłaszczenie i nie może przyjść i powiedzieć, ale w zasadzie to jest moje, to kto daje i odbiera, prawda? E, więc e, takie ustalenie, relacji między ludźmi na podstawie istniejących granic między... To jest jedno, a formuła wzajemnej przynależności znosi takie. W Piesi nad pieśniami powtarza się taka fraza, miły mój jest mój, a ja jestem jego. Eee, I gdzie gdzie można znaleźć taki pomysł, że to jest formuła, na podstawie której się zawiązuje więź małżeńska. Eee, podobne rozwiązanie. Zostało przyjęte także na gruncie religii. Jeżeli mamy do czynienia z powstaniem przymierza w sensie religijnym, to na takiej podstawie, że silniejsza strona przymierza, czyli Bóg, deklaruje, że jest Bogiem danej grupy, a ta grupa uznaje siebie za lud tego Boga. Bóg przypisuje siebie oddaje siebie w wspólnocie, a ona się oddaje swoim. Należą do siebie nawzajem. I właśnie ten związek wzajemnej przynależności jest istotą funkcjonowania w Nowej Jeruzalem. Popatrzmy, że to miasto wstępujące z nieba od Boga jest porównane do panny młodej przystrojonej w klejnoty dla swojego pana młodego. Symbolika małżeństwa, związku, wyłącznego związku między Bogiem a Jego wybranką pojawia się w rozdziale 9. Weselmy się i radujmy i oddajmy mu chwały To jest 19,7 Bo nadeszło wesele baranka. Te gody to są nieszczęśliwe. A jego małżonka się przystroiła. I dano jej przyoblec bisior leśniący i czysty. Bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe święty. I mówi mi napisz błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę wesela baranka. Tyle, że w dziewiętnastym rozdziale dowiadujemy się, że baranek ma swoją pannę, tylko nie wiemy, kim ta panna jest. A w dwudziestym pierwszym dowiadujemy ta... się, że ta panna to jest społeczność, która zamieszkuje w tym samym przybytków w tej samej skenę, która jest mieszkaniem Boga. Świątynia przeważnie nie służyła za mieszkanie. Jeżeli już to za miejsce dyżuru. Ktoś musiał pilnować świątyni w nocy, żeby się ogień nie zapruszył, żeby się nic złego nie stało. Dlatego mamy tam psalm 134, który przedstawia sytuację grupy kapłanów zamykanych na noc w świątyni. Ale tutaj to nie jest na jedną noc, jest na zawsze. I nie dowiadujemy się, jakie są akcje podejmowane w ramach realizacji tego związku. Ponieważ istotą przesłania jest to, że ostatnim aktem, którego Bóg dokonuje, do którego wstępem jest owo zstąpienie Nowej Jerozolimy z nieba, to jest ustanowienie takiego przymierza, które będzie definitywne, które nie zostanie zerwane przez żadną ze stron, ponieważ zło już przepadło. Zło już nie spowoduje zerwania tego przymierza, bo już go nie ma. Natomiast tym, co w jakikolwiek sposób uzasadnia to, że po tym kompletnym oczyszczeniu świata przez ogień, cokolwiek zostaje, to jest orszak, który idzie za barankiem. Bo to baranek potem się okaże być centrum tej, tej świątyni. A pamiętamy, że ten orszak, który idzie za barankiem, to jest orszak złożony z tych, którzy obmyli swoje szaty w jego krwi. Którzy Mogą przy nim być, dlatego, że On ich obmył swoją krwią. Proszę Państwa, więc co będziemy robić w niebie? Nie wiemy, co w niebie. I nie jest to najważniejsza sprawa na świecie. Najważniejsze jest to, że Bóg ustanawia wspólnotę z tych, którzy przeszli przez to obmycie krwią, to oczyszczenie ogniem. Bo to są jakby dwie drogi. Przy czym Bóg obmywa a zło się pan. Więc ten, o tym świecie, który ma nadejść, bo o tym przecież yy, dzisiaj mówimy, to co wiemy? A no wiemy, proszę pana, o tyle, że będzie to świat wspólnoty z Bogiem, a reszta jest przygodą. <głosy> Miało być 65, wyszło tak ze 60. <głosy>